Dokonaj strategicznego wyboru. Dokonaj strategicznego wyboru o wysokiej stawce. Make a strategic choice. Make a high stakes strategic choice. Uczynić coś możliwym. Uczynić coś naprawdę możliwym. Make something possible. Make something genuinely possible. Sporządź podsumowanie. Sporządź zwięzłe podsumowanie. Make a summary. Make a concise summary. Wprowadź poprawki. Wprowadź istotne poprawki. Make corrections. Make major corrections. Stwórz plan działania. Stwórz szczegółowy plan działania. Make an action plan. Make a detailed action plan. Stwórz atmosferę. Stwórz przyjazną atmosferę. Make an atmosphere. Make a welcoming atmosphere. Zdobyć popularność. Zdobyć powszechną popularność. Make popularity. Make widespread popularity. Zdobyć przewagę. Zdobyć decydującą przewagę. Make an advantage. Make a decisive advantage. Złóż propozycję. Złóż przekonującą propozycję. Make a proposal. Make a compelling proposal. Popełnić porażkę. Popełnić poważną porażkę. Make a failure. Make a major failure. Stworzyć projekt. Stworzyć projekt na dużą skalę.